Z biegiem czasu życie przestaje być proste Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać Oj nie Ciągnie do hajsła jak nie ma ciągnąć. Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się różnić, przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy coś święcia a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo, że doceluję, jeszcze daleko szczęśliwy jestem Że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają, jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć Kocham cię, tacie i matce Zaciśniętą mam pięść Dla tych, co w ciągłej walce Dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce O, nie łam się Będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć Ale lepiej mieć nadzieję, niż się i nic nie mieć. Chciałbyś nie wiedzieć, A najlepiej zniknąć. Mam klucz na ciebie, choć naprawimy, naprawimy wszystko. Chodź, naprawimy wszystko. naprawimy to. Naprawimy to, tak Byśmy mogli znowu budować, naprawimy to i Nieważne jakie jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jakie jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać To nie znaczy wcale, man, że nie możemy czasem przegrać by potem wygrać, po upadku stać Żyć dalej, cieszę się tym co masz chłopaku Wyprzyć medale Nie zawsze wspaniale jest w życiu A w naszym państwie szczególnie To całe zamieszanie to test Jak mamy tu przeżyć to przeżyjmy wspólnie Razem tu Zdecydowanie więcej działamy gdzie? Radem zdur Zasypują nam głowy, bo każdy chce Żyć jak król Zapominające społeczeństwie Idź pan z Nie mówiąc już o człowieczeństwie Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę pomału koleżko Uwierz w to Wpadłeś w sydła, bo ktoś narobił bydła Tak bywa, czas na to byś to ty złapał za skrzydła Nieważne jak jest źle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 I sprawię, że połączy to, co nas dzieli Do czego chcemy łatwiej osiągnąć wspólnie Ale musisz jeszcze raz zaufać, wiem, że to trudne Mamy to, czego innym brakuje Nadmiar emocji, by wszystko uprościć Bo moje serce jest pełne miłości Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że Zbitych fragmentów lustra nie umiesz dopasować Przyjdzie pora, powiem chodź tu spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku. Nieważne jak jest źle. Mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie nam budować od podstaw, a jak się zrypie coś Naprawimy to, nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie nam budować od podstaw, a jak się coś zepsuje